To promocja. O tym, jak codzienność Zamienia się w metaforę Studio Fixum W każdą sobotę o 17 Ej, sorry, stary Przestaniesz mi kopać w potel? Ja tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi Może ja zaraz ciebie nie rozłożył No, zaraz ja cię także tak, że się w filmie Ciekawe. pojawisz Pojawisz się w filmie Lecisz tam na dół do poptornu Głodowaj. A teraz w kinie W niedzielę o 19. Ucz na podróż do bliskich nam krajów Ufam się na, wiskupę, na, wiskupę, na, wiskupę, na wiskupę. Audycja Alternatywne Rambory. Aferytm Aferowy magazyn muzyczny Najnowsze wiadomości ze świata muzyki Premiery płytowe Muzyczne konkursy dla słuchaczy Wywiady Zapowiedzi koncertowe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 Radio Afera 98,6 MHz Dobry wieczór, audycja Goodnight Night Collective. W soboty o 13 Witamy po ciemnej stronie nieba Dzień dobry Jesteśmy Good Collective i po raz kolejny witamy w naszej co-sobotniej audycji. E, no tego tygodniowa audycja oczywiście znowu będzie musiała zahaczyć o Artemisa. No Teraz już wiemy, że ci astronauti rzeczywiście bezpiecznie trafili na Ziemię, e, więc chwilę sobie o tym pogadamy. No i później będziemy oczywiście musieli nawiązać do e, no w tym momencie sławnego już lotu e, misji Blue Origin, lotu trzeciego e, rakiety New Glenn, e, który był przez pierwsze 40 minut wielkim sukcesem, a przez kolejne już w tej chwili kilka dni okazał się być spektakularną porażką, więc do tego też nawiążemy. Ale myślę, że zaczniemy chyba od rzeczy ważnych, czyli od bezpieczeństwa astronautów i od lotu na księżyc, czyli misja Artemis II. Tak jest, misja Artemis II wróciła 11 kwietnia, lądowanie, natomiast w Polsce był już to 12 kwietnia i bezpiecznie w swojej kapsule czterech astronautów wylądowało i wróciło do domu, że tak powiem. No i co, Michale, co my dzięki tej misji Artemis 2 wiemy? Przetestowaliśmy przede wszystkim tą kapsułę, tak? Przetestowaliśmy kapsułę. Wiemy, że ona działa całkiem nieźle. Poza tym, że no, znowu toaleta nie działała jakoś rewelacyjnie przez pierwszy półtora dnia, ale została naprawiona, więc nawet toaleta już na tej, w tej kapsule działa całkiem nieźle. Sama kapsuła również działa całkiem nieźle i to właściwie był główny cel. Natomiast poza tym wiemy też i wspominaliśmy o tym już troszeczkę w poprzednim odcinku, więc teraz tak bardzo skrótowo. No przede wszystkim mamy bardzo ładne zdjęcia Księżyca i Ziemi wschodzącej nad Księżycem. mamy bardzo ładne zdjęcia e, Słońca zaćmionego przez Księżyc. Wiemy, że mikrometeoryty uderzają w powierzchnię Księżyca częściej, niż byśmy się tego spodziewali, co ma potencjalnie e, no, bardzo znaczące konsekwencje dla planowanej e, lunar base, czy właściwie lunar base, ale wszystkich, e, wszystkich przedsięwzięć na powierzchni Księżyca, bo jakakolwiek stała obecność człowieka tam, e, niezależnie czy amerykańska, czy chińska, czy jakakolwiek inna, e, no, będzie musiała brać pod uwagę te mikrometeoryty i e, w takim razie wizje takich ładnych bloczków stojących sobie na powierzchni mogą zostać szybko zastąpione takimi bloczkami zakopanymi w regolicie. Czyli sugerujesz, że oni będą żyli pod powierzchnią księżyca, astronauci? No właśnie, dużo na to wskazuje, że jeżeli ta obecność będzie miała być rzeczywiście w dłuższych skalach czasu... To rzeczywiście może tak być, że oni będą musieli się zakopywać. Oczywiście zakopywanie bazy pod regolitem, czy pod gruntem na przykład marsjańskim, to nie jest nic nowego. Jakby takie plany takie plany snujemy już od dziesiątek lat i bo jakby z jednej strony nas to chroni przed mikrometeorytami, ale z drugiej strony chroni nas to też częściowo przed promieniowaniem kosmicznym, więc które też byłoby problematyczne. Tak, głęboko trzeba wyjść, żeby chronić się przed promieniowaniem kosmicznym. No, to będzie zależało od tego, od którym typie promieniowania mówimy, no ale generalnie to musi być co najmniej kilka metrów. Y okay. Tego, tego regu... Oczywiście to też zależy od regolitu Czy mówimy o Marsie, w którym miejscu mhm. Ale mówimy o kilku metrach. Zakładam, okay. że mówimy o kilku metrach co najmniej um, Czyli trzeba najpierw tam przywieźć coś, co będzie kopać Co będzie kopać, tak Albo tak jak w przypadku na przykład y, SpaceX-u i, i, i ich rakiety no to tam plan jest taki, że weźmiemy tą rakietę, wylądujemy nią, Potem ją przewrócimy i po prostu spychaczami zasypiemy ją tym regolitem. Tylko problem jest taki, że trzeba będzie najpierw spychacz, który to regolit będzie mógł przepychać. Czyli żeby, to mógł, żeby ta rakieta była częściowo... Tak, żeby ona była... Znaczy, taki jest plan generalnie, że ta rakieta będzie tym habitatem, bo jakby... Mhm. No ona jest y, ogromna, starszy jest ten, ten górny człon, on ma kilkadziesiąt metrów, to jest, to jest naprawdę ogromne miejsce no i on w większości jest wypełniony paliwem, natomiast po tym, jak zostanie, jak to paliwo zostanie wykorzystane, y, to te zbiorniki można przystosować do przebywania tam ludzi czy sprzętu na przykład. I tak jest plan. Y, więc y, no, to w sumie jest całkiem, brzmi jak całkiem sensowny plan, tylko że no właśnie trzeba by go. Na początku on oczywiście nie będzie musiał być zakopywany, no bo też umówmy się, były misje na księżycu one trwały kilka dni, no i żaden mikrometeoryt nie był póki co problemem. Natomiast jeżeli właśnie ta obecność będzie miała być stała, jeżeli baza będzie miała dużą powierzchnię, no to zwiększamy sobie prawdopodobieństwo, że któryś z tych mikrometeorytów rzeczywiście będzie problemem, no nie? Więc jeżeli mówimy o dużej bazie na, i, i dłużej, długiej obecności, no to będzie trzeba rozważać rzeczywiście przysypywanie tych budynków, czy chowanie je w jakiś sposób, nie wiem, może w kraterach częściowo, żeby zniwelować te szanse na trafienie przez meteoryt. Chyba łatwiejsze będzie jednak regolit. I no, tak sobie właśnie wyobraziłem. Jeszcze sekunda, no. jedna rzecz. Jak mówiliśmy o tym spychaczu, że w pierwszej misji nie będzie spychacza na pewno. No to wyobraziłem sobie tych astronautów, którzy mają lecą na księżyc na dwa miesiące, z czego półtora miesiąca spędzają na przysypywaniu sobie regolitem codziennie po 8 godzin łopatami tej, tej, tej swojej miejscówki. To byłoby całkiem zabawne. Natomiast no, miejmy nadzieję, że to jednak nie zostanie w ten sposób rozwiązane. Mm. Także te mikrometeoryty to jest coś, co potencjalnie może być problematyczne, ale to jest też coś, co dobrze wiedzieć zawczasu, więc dobrze się tego dowiedzieliśmy. No dobra, a jednak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma również problem z mikrometeorytami, a oni nie mają jak się zasypać. To tam jest mniej tych mikrometeorytów? To jest ze względu na to, że Ziemia je bardziej przyciąga i... Ja tak właśnie się zastanawiam, jak to działa z Międzynarodową Stacją kosm Kosmiczną. Oczywiście oni mają też bariery, bo tam się zdarzają mikrometeoryty. E, tylko się zastanawiam, czemu e, na tym Księżycu miałby być to większy problem. Ewentualnie myślę o tym, że ta baza po prostu ma być większa. E, ta baza ma być po prostu większa. To znaczy, to jest jedna kwestia druga kwestia jest taka, że no, międzynarodowa stacja kosmiczna rzeczywiście porusza się w tych warstwach atmosfery tak rozrzedzonych, że one nie stanowią, ona nie stanowi e, ochrony przed mikrometeorytami, ale te zdarzenia też się zdarzają i, i one są potencjalnie, e, potencjalnie niebezpieczne. Natomiast no, przede wszystkim baza na Księżycu będzie większa. To znaczy oczywiście nie od razu, natomiast no, plany są dosyć śmiałe e, i, i to ma być naprawdę duża placówka, no i to rzeczywiście, przy czym też nie jest tak, no właśnie, tak, tak jak mówiłem, były misje na Księżycu i one nie miały problemu z tymi kilometrami. więc to nie jest tak, że my się teraz spodziewamy tam nie wiadomo jakich deszczy, po prostu dowiedzieliśmy się, że to jest częstsze zjawisko niż się spodziewaliśmy, co nie znaczy, że jest jakoś bardzo częste. Mm -hmm. Natomiast jest już na tyle częste, że trzeba by to wziąć pod uwagę, no nie? To nie jest tak, że tam codziennie będą spadały jakieś mikrometeoryty i się trzeba przed nimi chować, natomiast trzeba to wziąć pod uwagę, że jeżeli baza będzie się rozrastała, już będzie miała setki metrów kwadratowych powierzchni, jeśli nie więcej, no i do tego będą jakieś źródła zasilania, będzie jakaś infrastruktura taka naprawdę krytyczna, która po ewentualnym uderzeniu mikrometeorytem mogłaby być potencjalnie niebezpieczna, czy jakieś generatory nuklearne. E, także no, po prostu trzeba to wziąć pod uwagę, ale to nie jest jakiś drastyczny problem. Po prostu to jest jakaś delikatna cegiełka, której, musi, musi, której obecność musi być e, no, wzięta pod uwagę przy planowaniu tej przyszłej e, misji. No tak, no bo chcemy, żeby ona została po prostu na lata, a nie żeby była taką krótką tak misją. Tak jest, teraz już mamy wrócić tam na stałe niemal, że właściwie mówi się o tym, że to już będzie obecność stała. Tak no jest. oczywiście, to nie jest tak, że tam ludzie będą latać na 50 lat, ale że <grymne> generalnie baza ma być stała. No tak, e, bo stała obecność człowieka w kosmosie istnieje od 2000, 2000 czy 2003 roku i z tego będziemy rezygnować na rzecz Księżyca. E, powiedzmy w takim razie nauczyliśmy się czegoś, tak jako ludzkość, na Amerykanie jako NASA, e, odnośnie... Nowy, nowego trybu misji na Księżycach, tak? no bo oni y, już dolecieli na Księżyc wcześniej, wylądowali na tym Księżycu i tak dalej, natomiast to była inna technologia y, i też pamiętajmy o tym, że to byli inni ludzie, którzy to robili, w sensie to było tyle lat temu, że, że wszyscy ludzie, którzy się tym, tym zajmowali, oni przyszli na emeryturę, więc... Tak, A, oczywiście zaczynają umierać. Także. Legacy oczywiście zostało, natomiast y, trzeba pamiętać, że mówimy o zupełnie innej technologii i zupełnie innych planach, więc te testy są bardzo, bardzo istotne. No i co z tymi planami w takim razie? Bo jeżeli już nam Artemis 1, Artemis 2 wyszedł, to co z Artemisem 3 i 4? Kiedy wreszcie ludzie wylądują na księżyc? No właśnie, generalnie ludzie mają wylądować na księżycu już za dwa lata, natomiast. Powiem szczerze, ja nie wierzę w ten, w ten plan. To znaczy nie wierzę, że to się uda w 2028. Jeżeli uda się w dziewiątym, to będzie super, ale coś mi mówi, że to przed 30 nie będzie. No bo tak, na najbliższy czas mamy Artemis 3 na za rok. I ten, ta misja Artemis 3 ma zakładać, zakłada, że będziemy na niskiej orbicie ziemskiej czyli w takiej niedużej odległości, żeby w razie czego, żebyśmy mogli bezpiecznie sprowadzić tych astronautów z powrotem na Ziemię. Natomiast na orbicie, niskiej orbicie ziemskiej, testować te statki, które mają nas później zabrać na powierzchnię Księżyca. I przetestować je w każdy możliwy sposób. Ich te moduły, te habitaty, czyli moduły do, do zamieszkiwania, ich sterowność, to jak one działają, czy one działają, czy one są w pełni sterowne. No, ma być też testowany przede wszystkim i to jest największa rzecz w sumie, czyli transfer paliwa na orbicie, bo to jest coś, co będzie potrzebne przy tych kolejnych misjach. Jeżeli chcemy na powierzchnię Księżyca jednorazowo przenosić duże ilości ładunku, to znaczy potencjalnie nawet dziesiątki ton, no to absolutnie konieczny będzie transfer paliwa na orbicie, bo po prostu nie mamy w tej chwili takich rakiet, które byłyby w stanie wystartować z Ziemi i za jednym zamachem przenieść na powierzchnię Księżyca ogromne ilości materiału. Yy, więc yy, i wylądować na tym Księżycu. To jest najważniejsze, bo jakby zanieść w okolice Księżyca, no to w, w trakcie misji Artemis 2 cały ten Orion razem z oprzyrządowaniem no on ważył 20 ton. Więc my jesteśmy w stanie wysłać kilkadziesiąt ton w okolice Księżyca, ale żeby później jeszcze z tym wylądować, to jest problem. Yy, I do tego będzie potrzebny transfer paliwa. Coś, co się jeszcze nigdy nie udało. Yy, nigdy nie było, yy, no, no po prostu nigdy nie zostało zrobione, więc to jest duży krok i potencjalnie problematyczny, to znaczy ten transfer paliwa na orbicie w warunkach niskiej grawitacji przy potencjalnie bardzo niskich temperaturach no po prostu jest dużym wyzwaniem technologicznym i na ten moment te statki, które mają zapewniać transfer tego paliwa no one jeszcze zupełnie nie są do tego gotowe. My w ogóle mówimy o lądownikach na, na powierzchni Księżyca. No jednym z nich ma być Starship w wersji HLS. Starship sam z siebie ma problemy. Znaczy miał problemy, ale generalnie jest na etapie takim jeszcze mocno testowym. Teraz to prawda zbliżamy się do pierwszego testu misji, star znaczy Starshipa w wersji trzeciej. No i wersja trzecia to już ma być, to już jest ta, pierwsza z tych docelowych wersji. To znaczy teraz już ma... Ta wersja trzecia to już jest ta, która będzie miała być produkowana w taki sposób bardziej seryjny, czyli możemy liczyć, że tych startów będzie więcej, no ale generalnie tego lotu jeszcze nie było, więc on... Nie wiem jak on pójdzie. Mamy zupełnie nową konstrukcję silników, znaczy one bazują na tych poprzednich Raptorach w wersji w wersji poprzednich, natomiast są mocno zmodyfikowane. One przeszły oczywiście testy na, na ziemi, natomiast... No jedno to jest test na Ziemi, a drugie to jest wynoszenie rzeczywiście kilku tysięcy ton na orbitę. Przecież mam na myśli całą rakietę, a nie ładunek, bo nie, oczywiście nie mówimy o wynoszeniu kilku tysięcy ton ładunku na orbitę, użytecznego ładunku. Więc, więc nie wiemy, jak pójdzie z tym Starshipem wersji trzeciej. No a Starship w wersji do lądowania na Księżycu, no on powstaje, ale on powstaje w dużych bólach. I, i, I tutaj ciężko stwierdzić w ogóle, na jakim on jest etapie. Czy on, czy, czy, czy te starshipy będą w przyszłym roku gotowe do testowania transferu paliwa? Ja jestem sceptyczny. Wiem, mhm. że nie tylko ja też, ale generalnie ja jestem sceptyczny. Fajnie, jakby się udało przed końcem tej dekady, ale to też może być trudne. Okej, okay, czyli teoretycznie Artemis 3 jest zaplanowany na 2027 i Artemis 4 2028 to właśnie lądowanie, pierwsze lądowanie ludzi. Rozumiem, jest teoretycznie zaplanowane, ale mamy bardzo dużo problemów. Znaczy może nie problemów, tylko wyzwań y, raczej, które, które mm, no, można planować, że rozwiążemy je w kilka miesięcy czy rok, e, ale prawda jest taka, że, że nas rzeczywiście zweryfikuje, a ja miałam taką myśl w głowie, że sobie wyobraziłam mm, za 200-300 lat kogoś, kto nagrywa podcast i mówi o tych misjach, o takich historycznych, historycznych misjach. No. <głos> Jakoś tak sobie pomyślałam o tym. I powiedz mi, ja mam takie pytanie. Po co my to robimy? My jako ludzkość wydajemy miliardy dolarów oraz ym, tworzymy dużo dwutlenku węgla. No, czy tak jakoś bardzo dużo? Ja myślę, że... Odpowiedzmy, odpo odpowiedzmy sobie na pytanie po co. Po co? Program Apollo to było po prostu udowodnienie, że jesteśmy w stanie... Znaczy tam chodziło właściwie tylko i wyłącznie o test technologii i o pokazanie Związkowi Radzieckiemu i całym światu, że my potrafimy. Natomiast no w tej chwili chcemy to robić, chcemy rozpocząć komercyjną eksplorację kosmosu. Chcemy, żeby te bazy w końcu miały rzeczywiście sens. Wiemy, że na Księżycu czy na innych ciałach Układu Słonecznego są, e, są jakieś surowce, które byłyby potencjalnie warte wydobycia. Z Księżyca możemy sobie zrobić taką właśnie trochę bazę e, do późniejszych eksploracji e, dalszej części Układu Słonecznego e, Także no, no to ma być taki wstęp do właśnie tej, tego, tego opłacalnego korzystania z kosmosu. Poza tym no w tym momencie znowu mamy kolejny wyścig kosmiczny Chiny kontra USA. Oczywiście on nie jest już w tej chwili tak oficjalny jak był wcześniej, natomiast generalnie w jakiejś formie istnieje. Także tutaj też trochę chodzi o pokazanie możliwości, no ale poza tym pokazanie możliwości już rzeczywiście ma być stała obecność, ma być eksploracja surowców. Ale, ale po co? Żeby eksplorować kosmos To jest w naszej naturze, nie wiem w sumie Tak no się jest wydaje, taki... że to jest chyba jednak e, Trochę natura człowieka, żeby eksplorować Jeżeli czegoś nie wiemy, nie znamy To żeby tam pójść i sprawdzić Ja, ja, ja czuję ten temat i ja e, też tak to widzę Natomiast jak zadawałam to pytanie Niektórym znajomym, którzy No nie są pasjonatami astronomii mhm. To nie mówili po co, już zniszczyliśmy jedną planetę I teraz chcemy iść na Księżyc, Zaraz będziemy na Marsie I wszystko po kolei będziemy niszczyć mhm. I, i takie fatalistyczne, tutaj słyszałem historię. Natomiast no, no jak to po co? No? no żeby odpowiedzieć sobie na najważniejsze w życiu pytanie Po co to jest? A żeby się na to odpowiedzieć, to, żeby się zbliżyć, to trzeba wiedzieć jak najwięcej. A żeby wiedzieć jak najwięcej, trzeba tam pojechać, zbadać, dotknąć, dowiedzieć się, no tak, zrozumieć. No i, I tutaj to jest pewnie ten moment, w którym część osób stwierdzi, że nigdy się nie dowiemy bez sensu w ogóle szukania. Natomiast jak się jeszcze, jeszcze nie ma takiego defetystycznego podejścia, to no, no chcemy, chcemy znaleźć, spróbować sprawdzić, czy na przykład na Europie, na Księżycu Jowisza, może gdzieś w Chodzie Słonecznym jest jakieś ślady życia. Mm -hmm. No to jest takie trochę ludzkie że czy, czy ludzie mm -hmm. ostatecznie za tam setki lat nie zniszczą tych planet, to jest zupełnie inna kwestia. Może tak się okaże, że właśnie tak zrobimy. Ale czy... czy Myślę, jesteśmy... że planety nas prędzej zniszczą. Pewnie tak. Część z nich będzie tak bardzo niebezpieczna i niezdatna do życia, że niczego więcej poza kilkoma bazami tam przez bardzo długi czas jeszcze nie zrobimy. Dokładnie. Więc natomiast no problem jest taki, albo może problem. I to jest też coś, o czym no wspominałem tutaj w trakcie audycji wcześniej, że konflikt Chin ze Stanami Zjednoczonymi prawdopodobnie będzie narastał i dla mnie zdecydowanie lepiej, jeżeli ten konflikt odbędzie się głównie na Księżycu i na jakiejś planetoidzie i na orbicie Marsa, niż y, rakiety balistyczne latające nad Europą. Więc ja mam taki, taką cichą nadzieję, że po prostu kosmos w kosmos przeniosą się ewentualne Ego. konflikty. Ego mężczyzn. Ta, mężczyzn. Ego ludzi, Ego przeniesie, ludzi się przeniesie się w kosmos. kosmos i na to, kto lepiej podbije, podbije w cudzysłowie oczywiście, bo to nie chodzi o podbijanie kosmosu, tylko chodzi o, yy, o pokazanie yy, swojej technologii, swojej skuteczności jako kraju. Tak, no a do tego ostatecznie, no właśnie, teraz to już nam chodzi też o to, żebyśmy pokazali, że tam, że jesteśmy w stanie czerpać z tego surowca, żeby właśnie wykorzystać księżyc jako baza do kolejnych tam eksploracji, misji eksploracyjnych w dalszych częściach Układu Słonecznego. Z księżyca jest łatwiej, jednak ma mniejszą masę i niższe przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni, także jest w tym sens, a przy okazji też powstają technologie, które później są transferowane do życia codziennego i, i takich Dokładnie. przykładów jest dużo. Także... Y Chyba jest po co. Tak mi się wydaje, że jest po co. Ja się bardzo ja, cieszę. Ja się bardzo cieszę. Ja też uważam, że jest po co. I nawet jeśli, tak jak mówisz, argument do ludzi nie przemawia, że, że się rozwijamy, bo jak się nie rozwijamy, to, to tak naprawdę żyjemy w stagnacji tak. i tak naprawdę się cofamy. A jak e... mówimy o emisjach, to ja sądzę, że w pierwszej kolejności powinniśmy się przyjrzeć branży beauty, branży automotive, e, branży elektroniki, tekstyliów, tekstyliów. Tam jest cała masa emisji. To jest większość emisji tego świata. To jest wielokrotnie więcej tak. Tak. Niż jakiekolwiek loty rakietowe i to jeszcze przez wiele lat loty rakietowe nie będą w stanie generować takich ilości emisji. Więc ja bym zaczął od tamtych branż, a później znajdziemy jeszcze jakiś sposób na to paliwo. Ja mam jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy już na koniec do New Glena. Eee, Czy, no bo rozumiemy, że tutaj mówimy o, na, na temat tego, że Chiny ścigają się z, ze Stanami. Eee, Natomiast o Stanach za dużo nie słychać i ich planach odnośnie, o, o, przepraszam, w Chinach, o Chinach za dużo nie słychać o ich planach odnośnie lądowania na Księżycu. I czy to jest... Czy my coś wiemy? Czy na razie Coś to tam jest... wiemy. Nie, nie. Coś tam wiemy. To znaczy, to, to nie jest tak... Słychać mniej zdecydowanie. No jednak oni nie, nie działają tak jak... Stan, znaczy Stany Zjednoczone są mistrzami PR-u i mistrzami no rozmuchiwania swoich sukcesów. Także to na pewno jest oczywiście powód. Natomiast właśnie jak to... Jakiś taki krótki statement, na jakim są oni stadium? Oni są na takim stadium, że też będą chcieli lądować na Księżycu mniej więcej w okolicach 2030 roku. Nawet troszkę przed. Też mają w planach stałą obecność. Ona w tych planach, jak na ten moment, nie jest aż tak, jakby to powiedzieć, aż tak efektywna efektowna jak ta obecność Stanów Zjednoczonych, no bo tamte rendery mamy już pięknych baz wielkich, ogromnych um, i mamy już taki nakreślony plan na najbliższe 10 lat, jak to będzie wyglądało, jak to będziemy tworzyli. I Chińczycy są trochę bardziej zachowawczy w tej kwestii. Do tego te plany budowy bazy to są plany, które Chiny będą chciały realizować w kooperacji, między innymi z Rosją, z państwami dalekiego wschodu niektórymi, chociaż tymi mniej oczywistymi raczej nie jest mowa o Japonii, tylko na przykład bardziej jakiejś Tajlandii, więc, więc te plany są i one są realizowane dość konsekwentnie. Tutaj nie będziemy też mówili o takich niesamowitych systemach lądowania na Księżycu, jak chociażby właśnie Spaceship w wersji HLS. To będą to będzie mniejsze, ale też z drugiej strony łatwiejsze do zrealizowania. Więc wiele osób podkreśla, że ten chiński program, mm. on właśnie nie jest tak medialny, ale ma większe szanse na zostanie zrealizowanym rzeczywiście. Oh. To nie będzie ogromna, wielka baza, która będzie tak, tak wspaniale wyglądała na zdjęciach, ta amerykańska, przynajmniej na ten moment. Natomiast to jest baza i to jest obecność, która ma realnie dużą szansę na realizację. Chiny też już mają pewne sukcesy w lądowaniu niektórych rakiet wertykalnie, niektórych części rakiet boosterów y, wertykalnie. Także to nie jest tak, że oni są jakoś dramatycznie z tyłu. Y, generalnie y, space, SpaceX i, i Blue Origin raczej tutaj mają większe sukcesy, natomiast Chiny też robią swoje i, i, i to wszystko absolutnie ma sens. Nie jest aż tak medialne, ale z drugiej strony ten amerykański program on zaczął być medialny teraz, po zmianie szefa NASA, czy na Jareda Zachmana. no i do tego on jest medialny dlatego, że jest Elon Musk, a Elon Musk jest sam z siebie medialny. Bo na przykład Blue Origin, do którego właśnie chyba teraz dobrze by było, jakbyśmy płynnie przeszli, jest dużo bardziej skryty odnośnie swoich, swojego programu kosmicznego, to znaczy oni przeważnie wydają jeden, dwa statementy, i niewiele więcej. Także, także to też nie jest tak, że cały amerykański program jest tak niesamowicie nadmuchany pr -owo. No ale, no właśnie, bo zaczęliśmy od tego, że, że coś poszło nie tak, no i rzeczywiście coś poszło nie tak. To znaczy, mieliśmy kolejny start, trzeci już, rakiety New Glenn. To jest yy, duża, Prawie 100-metrowa e, rakieta. Bo może tylko jeszcze powiedzmy o tym, że e, sam Blue Origin miał wiele startów, ale mówiliśmy tutaj o misji, 25 misji startów e, misji New Shepard. Suborbitalnych. E, tak. Czyli so, to są misje suborbitalne, tak jak przed audycją sam powiedziałeś dla celebrytów, e, gdzie ktoś sobie poleci powiedzmy suborbitalnie. Dla bogatych ludzi po prostu. No. W przestrzeń kosmiczną i wróci. Natomiast jeśli chodzi o taką rakietę, rakietę, która miałaby być wykorzystywana rzeczywiście do naukowych rzeczy, do wysyłania do eksploracji tak. i do eksploracji kosmosu, no to mówimy właśnie o New Glenn, który miał swój trzeci test. Tak. I generalnie New Glenn był rakietą, która no, no była tworzona długo, od razu z zamiarem tego, że będzie odzyskiwana, częściowo odzyskiwana, to znaczy, że ten booster będzie odzyskiwany. Pierwszy lot miał miejsce w sumie stosunkowo niedawno, bodajże dwa, czy dwa lata temu. I on był częściowym sukcesem, to znaczy rakieta poleciała tak, jak polecieć powinna. No i tu właściwie wszystko było OK. Boostera nie udało się uratować. Natomiast przy okazji drugiego lotu, który odbył się w ubiegłym roku pod koniec, no tam mieliśmy już pełny sukces. Także właściwie to był drugi start rakiet rakiety. Odzyskaliśmy booster. Misja NASA Escapade dostała się na zaplanowaną orbitę więc tu właściwie wszystko zagrało tak, jak zagrać powinno. Natomiast problem jest taki, że 19 kwietnia, no parę dni temu, mieliśmy misję New Glenn 3 i tutaj znowu udało się odzyskać booster, więc ten booster już tak uczciwie można powiedzieć, że to, to jedno lądowanie nie było pomyłką, czy jakimś takim zupełnym, e, zupełnym... Booster, czyli mówimy tutaj dla słuchaczy mniej wtajemniczonych, powiedzmy, że jest to ten człon rakiety, który służy do tego pierwszego wyniesienia rakiety, tak. więc... boostery wynoszą tą rakietę, tą dalszą, tą drugi człon rakiety na mniej więcej, powiedzmy, około 100 kilometrów, um, no a potem sobie opadają na ziemię. I teraz dużą częścią kosztów, bo w boosterze mamy bardzo wiele silników, te silniki są bardzo drogie, sam booster jest dużą konstrukcją, drogą konstrukcją, więc odzyskiwanie boostera znacząco redukuje koszty takiego wynoszenia ładunków w kosmos. E, I też to, przyspiesza, można częściej latać. Tak, e, więc to... E, więc e, no, zależało nam na tym, żeby te booster odzyskiwać i w tej chwili Blue Origin już też może uczciwie powiedzieć, że to nie był żaden W e, Rzeczywiście są w stanie odzyskiwać ten, ten booster. Tutaj wszystko poszło ok, natomiast problem e, miał miejsce później. To znaczy... Ta misja NG3 miała wynieść na docelową orbitę kołową mniej więcej 400 z hakiem kilometrów satelitę Bluebird 7, to jest satelita telekomunikacyjny. Nie, i ten satelita komunikacyjny to jest taką spora konstrukcja w sumie. On Ładunek ważył ponad 6 ton. To wielki. No, całkiem spory, całkiem spory. Natomiast przede wszystkim miał mieć też bardzo dużą antenę, bo on na swojej docelowej robicie miał rozłożyć tę antenę i to była antena o naprawdę bardzo dużej powierzchni. W tej chwili wypadło mi z pamięci jaka to miała być dokładnie powierzchnia, natomiast generalnie to miał być duży, duży obiekt. No i docelowa orbita to była orbita kołowa 400 z kilometrów. Niestety to, co się wydarzyło, to no, satelita osiągnął orbitę taką... Um, Satelita, no wcześniej też ten drugi człon rakiety, osiągnęły tylko i wyłącznie orbitę eliptyczną, która w apogeum, czyli w tym najdalszym punkcie, rzeczywiście sięgała na 400 km, ale w perygeum to było sto kilkadziesiąt. I problem jest taki, że nie udało się tej orbity podnieść. To znaczy, bo ten, ten, ten, to wynoszenie ładunku, ono najczęściej jest stopniowe, czyli najpierw wynosimy sobie ten ładunek na jakąś taką orbitę tymczasową, i potem ponownie odpalamy silniki i ładunek trafia na orbitę docelową. W tym przypadku najprawdopodobniej, takie jest, oficjalne, takie jest oficjalna wersja wydarzeń póki co Blue Origin'a, natomiast tak jak mówiłem, oni są bardzo tacy skryci i tych informacji nie trafia zbyt wiele. Na początku po prostu dostaliśmy informację, że satelita nie trafił po prostu na nominalną orbitę. No i teraz już zostało podane do wiadomości publicznej, że był problem z tym, że jeden z silników tego drugiego członu rakiety czyli tego, który jakby zapewniał ciąg po odłączeniu boostera, że ten drugi, jeden z silników po prostu nie osiągnął pełnego ciągu. Natomiast tutaj też jest, jest sporo niewiadomych, bo satelita ważył 6 ton z hakiem. Natomiast New Glenn powinien być w stanie na niską orbitę ziemską dostarczyć ponad 40 ton. Więc nawet w przypadku, kiedy jeden z silników nie działał do końca na pełnym ciągu, no to tak czy siak tutaj powinien być absolutny zapas mocy, żeby, żeby tego satelity wysłać na swoją orbitę, więc no są sugestie, że stwierdzenie, że nie osiągną nominalnego ciągu ten silnik, że one są dość dużym eufemizmem. Tam prawdopodobnie poszło coś zdecydowanie bardziej nie tak. Są pewne przecieki, które wskazują na to, że w trakcie tego podnoszenia orbity, znaczy przed tym podnoszeniem orbity doszło do wycieku części paliwa, no i to paliwo z jednej strony zamroziło sterowanie jednym z silników, no a z drugiej strony po prostu nie było wystarczająco paliwa, żeby osiągnąć tą docelową orbitę, także tutaj no, ten, ten problem był dość duży. Rzeczywiście. Bo też trzeba brać pod uwagę, że Bluebird, ten satelita, on ma swoje silniki korekcyjne. To są tylko silniki korekcyjne. To nie jest coś, co jest w stanie uratować tak bardzo zepsutą orbitę, że tak powiem. Natomiast to jest coś, co w razie czego byłoby w stanie tam troszeczkę ten, tego satelita no jeszcze delikatnie mu tą orbitę skorygować, ale to w, tym, w tej sytuacji nie wystarczyło. No i tutaj mówimy o jakby pełnej porażce, to znaczy Bluebird no, perygeł na wysokości stu kilkudziesięciu kilometrów to jest właściwie głęboko w atmosferze, ma, jak jeśli chodzi o takie standardy satelitarne. I, I ten opór atmosfery bardzo szybko by tego satelitę sprowadził na Ziemię. Tutaj nie było mowy absolutnie o tym, żeby ta misja miała szansę działania nawet przez kilka tygodni. Więc on po prostu został zdeorbitowany i to już wiemy na ten moment, że na pewno został zdeorbitowany. Większy problem jest z drugim stopniem New Glana, bo to jest drugi stopień, który ma tam 30 prawie metrów wysokości, który waży kilkadziesiąt ton i on najprawdopodobniej wciąż jest jeszcze w przestrzeni kosmicznej. E, tylko, że nie za bardzo wiadomo, gdzie dokładnie. Są pewne informacje, które sugerują, że oni ten, tego, ten drugi stopień New Glana już też sprowadzili na Ziemię, ale one są w tym momencie jeszcze niepotwierdzone, więc musimy poczekać na no aż Blue Origin się w tej kwestii wypowie. E, na pewno będzie przeprowadzone śledztwo, no bo to był jednak duży problem, a jeżeli ten drugi stopień New Glana gdzieś tam wciąż jest, to on zdeorbituje gdzieś na Ziemię sam, ostatecznie, jeżeli nie mamy nad nim kontroli. Polska jest na szczęście, na szczęście bezpieczna, bo inklinacja orbity to była tam 30 parę stopni, więc on nigdy nad Polską nie będzie przelatywał. Natomiast nie zmienia to faktu, że może przelecieć pod, potencjalnie nad wieloma bardzo dużymi miastami. No i gdyby taka niekontrolowana deorbitacja miała miejsce, to mógłby być ogromny problem. Także musimy niestety czekać w tej kwestii na więcej, na więcej informacji. No i chyba tym jednak pesymistycznym akcentem będziemy musieli zakończyć. Co jeszcze mam do dorzucenia? To Jakieś wszystko. To Dziękujemy. Wszystko. No dobra, to dzięki za, za uwagę i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dobry wieczór. Audycja Goodnight Night Collective. W soboty o 13.00 Witamy po ciemnej stronie nieba.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 Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać Audicyk Sztekaranusa. W każdą niedzielę od godziny dziewiątej wieczorem. Autopromocja. Radio Afera rokowo i alternatywnie. o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30. Seks Afera. Platforma OmniFans powstała z inicjatywy Timothy Stokely, który uruchomił ją w 2016 roku. Początkowym założeniem było stworzenie przestrzeni umożliwiającej twórcom internetowym zarabianie do publikowanych przez nich treściach, niezależnie od tematyki. Intencją było przede wszystkim oddanie twórcom kontroli nad wyceną własnych materiałów, obejmujących różne obszary, takie jak kulinaria, nauka, sport czy podróże. Dziś wspomniana platforma jest kojarzona głównie z jednym, ponieważ z czasem została zdominowana przez treści o charakterze pornograficznym. Dzisiaj sobie przeanalizujemy to zjawisko przy mikrofonach Klaudia Harańczuk, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia specjalizująca się w seksuologii oraz Paulina musielak Jamrus, psycholog, psychoterapeutka, nauczycielka mindfulness i edukatorka seksualna. Pornografia. Dzisiaj o pornografii, ale też o możliwości rozprzestrzeniania i korzystania z niej. Taki w innej, bardziej twórczej formie. Bardziej twórczej, powiadasz, no, też takiej in person, mm -hmm. bardzo spersonalizowanej, mm -hmm. jeśli tak. chodzi o nasze potrzeby, z drugim człowiekiem, mm -hmm. zazwyczaj na OnlyFans. Mm -hmm. <laughs> tak, może zacznijmy od tego, czym jest ta pornografia, nie? Bo tak. za pornografię właściwie czasami można się tak zastanowić, gdzie jest granica między porno-erotyką. Mm -hmm, mm -hmm, gdzie tą granicę postawić i co już pornografią jest, a co nie jest. I ogólnie jest tak, że za pornografię mm, można rozumieć wszelkie wytwory koncentrujące się na eksponowaniu aktywności seksualnej lub strefy genitalnej, które, bo tu uwaga, no strefa genitalna jest też eksponowana w różnych podręcznikach, ale które powstają z zamiarem wywołania podniecenia seksualnego u odbiorcy, czyli głównym celem pornografii jest wywołanie podniecenia seksualnego u odbiorcy. Mhm. Mm no i, yy, i takie, już, już wspomniałyśmy kiedyś w naszej audycji, że taki największy pik yy, w dziejach ludzkości, który udało nam się odnotować, jeśli chodzi o popularność pornografii i platform do tego przeznaczonych, no to to był okres pandemii i yy, szacuje się wtedy, że o 19 chyba procent ta pornografia czy korzystanie z materiałów pornograficznych wzrosło. Mhm. Mhm. A jeśli chodzi o OnlyFans, to w ciągu jednego tygodnia odnotowano 22% wzrost liczby godzin streamingu. No i z czego to wynika? Jak do tego doszło? E, na pewno ograniczenia tych kontaktów społecznych spłynęły. E, płynęły również na pracowników, na osoby pracujące tak. seksualnie, no nie? Tak, czyli mamy osoby pracujące seksualnie, które mogły się przenieść do internetu mhm. z, i użycie tych platform wzrosło. Mamy osoby, które były samotne, mhm. czyli były w relacjach partnerskich i użycie pornografii wzrosło u nich, ale mamy też e, osoby, które były w związkach. I spadek aktywności seksualnej w tak. związkach spadał, a wzrastała masturbacja i użycie pornografii. No właśnie, to ciekawe, no bo ludzie, można by za założyć, że ludzie byli więcej czasu razem, byli zamknięci ze sobą na jednej przestrzeni, więc tych okazji do tej bliskości mogłoby być więcej, a tutaj się okazuje, że w 2021 jeszcze... Yy, Rok po zakończeniu, tak, bo pandemia się skończyła w 2020, no ta aktywność autoerotyczna tak. nadal dominowała nad współżyciem, a to zainteresowanie pornografią utrzymywało się na tym wysokim y, poziomie z czasów pandemicznych. Y, no i to w efekcie też w 2020 roku gdzieś tam... Y, zaczęło um, przechodzić w, u, częstsze przypadki uzależnienia od tego typu treści u niektórych ludzi, no co wiązano właśnie z tą nadmierną ekspozycją e, na te materiały w trakcie pandemii. Także no, m, taki, te, taki ciekawy, e, ciekawy wpływ e, miało to. No. Takie pokłosie e, izolacji. Tak, tak. Mhm. E, no dobra, to wróćmy, wróćmy do tej platformy Która jest najbardziej popularna Ona tam chyba zrzesza nie, W 2023 wydaje mi się, że było 170 milionów użytkowników mm -hmm. e, Only fansa Fansu, fansa, whatever mm -hmm. e, Tej platformy Tej platformy no i y, y, y, ogólnie jest tak, że pewnie spora część naszych słuchaczy korzysta z tej platformy, więc wiem mniej więcej, jak ona wygląda, ale to może tak y, przytoczmy tym, którzy nie korzystają. No yy. właśnie, bo, bo pewnie niektóre osoby, y, jak kojarzą OnlyFans tylko właśnie już z tą pornografią, y, no to y, można sobie y, wyobrazić, że to jest coś y, takiego jak słynne serwisy y, żółto-czarny na przykład, mm -hmm, tak? Mm -hmm, e, tak? Tak, typowo. że wchodzisz i od razu tam po prostu widać, tak? Mm -hmm. Do jakiego miejsca trafiłeś, trafiłaś. A tutaj interfejs platformy przypomina raczej klasyczny portal społecznościowy, taki właśnie umożliwiający publikowanie i przeglądanie sobie treści, no i chociaż nie wszystkie materiały tam mają charakter seksualny, no to dostęp do tych treści jest y, bardzo łatwy. No i w sumie y, informacja o ich obecności... Y, nie jest, e, zdaniem wielu osób, wystarczająco wyeksponowane. Czyli gdzieś tam to stwarza zagrożenie, że niechcący trafimy w ogóle. Hmm. Możemy dostać na twarz nagle. <grym> Coś takiego. Jak przeklikamy dalej. Tak. E... Chociaż nie, bo musimy zapłacić. No właśnie. E, no więc właśnie. To, to jednak to nie jest za darmo. Tak. To nie jest tak, że możesz, że, że wchodzicie i od, razu, i od razu można kliknąć w cokolwiek. No jednak, e, jednak trzeba. Właśnie jest ta forma takiej ekskluzywności w tym. Ale no na pewno zdjęcia profilowe tak już mogą być bardzo sugerujące. No i oprócz tego, że trzeba zapłacić, trzeba też kliknąć takie warunki umowy. Ta płatność też jest zabezpieczona tym, że się podaje swoje dane karty, więc to jest mhm. też taka weryfikacja, aby osoby, które są niepełnoletnie, nie mogły z tego korzystać, nie? No że właśnie... się podaje swoje dane tożsamościowe. Właśnie tutaj na plus, bo mhm. jeśli dobrze pamiętam, to jakaś brytyjski, jakiś brytyjski organ, agencja, yy dokładnie to przeanalizowali i wyszło, że w przeciwieństwie do niektórych serwisów pornograficznych OnlyFans faktycznie stosuje najbardziej zaawansowane metody weryfikacji wieku użytkowników, także a tutaj mam nawet zapisane, że brytyjski regulator OFCOM potwierdził skuteczność tych mechanizmów w ochronie osób niepełnoletnich, także tutaj akurat na plusy. Tak, no i oprócz tej weryfikacji wieku i no właśnie kwestii płatności, no to ten kontrakt pomiędzy fanem a twórcą określa też pewne takie strony, te kluczowe definicje tam są i na co się, na jakie warunki się umawiamy. Mhm. Także no tutaj na pewno to, co odróżnia może na tle innych serwisów to to, że odbiorca i nadawca wchodzą w taką relację nierówną na pewno, nie? I no i, i właśnie jest ten wyraźny podział, tak? Bo ta umowa definiuje, że mamy twórcę i mamy fana. E, więc e więc stają się oni w pewien sposób od siebie jakoś tam zależni mogą się stać. No właśnie. E, jakie, jakie motywacje mogą w ogóle mieć twórcy i odbiorcy e, udający się na, te, na, te, na tę platformę? No zarobkowa. No tak. Zaraz. Ja potrzebuję kasy. Tak. Zresztą w pandemii też to był jeden z czynników, dlaczego tam przybyło twórców. No, no właśnie, o tym sobie jeszcze nie powiedziałyśmy, bo ja tak zboczyłam z tematu, ale tak, po pierwsze, co ciekawe, paradoksalnie ta izolacja wpłynęła na to, że więcej, znaczy to zamknięcie w domach, że więcej osób zaczęło tam wchodzić, ale też no właśnie osoby, które wcześniej pracowały seksualnie straciły możliwość zarobku. A inne osoby, które też w wyniku pandemii i lockdownu straciły możliwość zarobku nawet niezwiązanego z tą branżą, no szukały alternatyw Nie no zgadza się. i okazało się, że to może być stosunkowo łatwa droga, łatwy sposób. To jest no, takie założenia, że łatwe, ale nie zawsze to łatwy sposób jest. Wiadomo, nie? Czyli mamy tą perspektywę zarobkową, która jest istotna. Na pewno jest też takie rosnące przyzwolenie na taką formę zarobkową. E ale też e ci twórcy deklarują, że mają jakąś taką swoją potrzebę ekspresji seksualnej i potrzebują się gdzieś tam eksponować wyrażać seksualnie I to jest platforma, która przyzwala na taki nieoceniający ekspresyjny sposób przedstawiać swoją seksualność e, no, i, no i tyle, nie no mhm, <śmiech> mhm, mhm. Nawet, nawet część osób łączy to z takim aktywizmem nie? Że, ym, że to daje jakąś wolność ale też promuje taką wolność seksualną właśnie i, i normalizuje pewne rzeczy Także dla niektórych osób to też ma takie em, emancypacyjne wręcz znaczenie. Mm -hmm. Zgadza się. Z kolei były takie badania... E, w, mm w Kalifornii na uniwersytecie i tam badano, jak OnlyFans wpływa na indywidualne uczenie się o seksualności i na życie seksualne. Przebadano 425 użytkowników OnlyFans. Średnia wieku była 37 lat ponad 80% były to osoby zidentyfikowane heteroseksualnie. No i tak, no i te wnioski, jakie z tego um, takie trochę, no możecie się domyślić oczywiste, że e, w części ilościowej badania um, tego wieku, czyli wiek, okazał się ważnym czynnikiem, prognozującym stopień, w jakim uczestnicy dowiedzieli się czegoś nowego o seksie. Czyli no, im młodsza była osoba, która korzystała z OnlyFansu, tym więcej twierdziła, że się dowiedziała o seksie, ale to może być związane z tym, że po prostu jeszcze tej wiedzy nie miała. Mhm. I OnlyFans, tak jak wcześniej y, pornografia była głównym źródłem wiedzy o seksie, tak OnlyFans zaczęło być y, tym głównym źródłem wiedzy o seksie. Z kolei w takiej części y, jakościowej badania, badacze wyodrębnili wątki z otwartymi takimi pytaniami należało na nie odpowiedzieć. I padały takie pytania. Czego nowego nauczyłeś się dzięki korzystaniu z OnlyFans w zakresie praktyk seksualnych, związków, komunikacji siebie, swoich preferencji osobistych lub zdrowia seksualnego? No i tutaj yy, wyszczególnione takie rzeczy jak no właśnie ta poprawa wiedzy seksualnej I y, użytkownicy mówili, że dowiedzieli się na przykład Jak wytrzymać dłużej podczas stosunku Jak się podniecić, jak używać prezerwatywy Czyli no, mm -hmm. taka podstawowa wiedza, jak tą prezerwatywę nałożyć Ale też zdobywali różne takie nowości Po które sami nie wiedzieliby jak sięgnąć No i osoba, która była tym twórcą, pokazywała różne nowe rzeczy. E, użytkownicy też twierdzili, że OnlyFans, uwaga, poprawiło ich relacje. E, no tutaj bym miała tą seksualną. Tak. Ale z, z ich, aha, że korzystanie z że Poprawa wiedzy seksualnej na... korzystnie mhm, e, wpłynęła na um, realizowanie różnych potrzeb seksualnych w w relacji z partnerem, partnerką, na granic, na mówienie o swoich potrzebach, mm -hmm. na rozumienie potrzeb partnera, partnerki. No, ale oczywiście tam um, badacze tego, tego zjawiska um, też nakreślili, że jest też spora część osób, która niestety um, niestety korzystanie z OnlyFans wpłynęło negatywnie na mm -hmm. ich relacje. No i o tym też mówiłyśmy a propos pandemii, że przerzucenie się na różne... Mm -hmm. um, streamingi i platformy erotyczne wcale nie spowodowały pornograficzne, że jakość życia seksualnego w parach rosła. No ale tutaj mamy jeszcze zjawisko ogólnie relacji nie i par, no to... bo w pandemii też się okazało, że wiele relacji nie była relacjami intymnymi, tak jakbyśmy myśleli o relacji i przetrwały te relacje, które były zbudowane na intymności. No dobra, ale jeszcze, jeszcze dokończę, Klaudia. No, bo jeszcze właśnie tutaj mi jedna myśl przyszła do głowy, no, jak to co o tym No to dawaj, to ja wrócę. No bo, no bo, to upatruje w tym pewien potencjał, bo tak sobie pomyślałam, że w niektórych krajach już funkcjonuje taki zawód jak asystent seksualny, Zgadza nie? Się. To są osoby o, które, Brytania, które, Czechy. Mm. tak, które mm, Właśnie y, są takimi osobistymi asystentami, chyba głównie osób z niepełnosprawnościami, y, które edukują ich seksualnie, y, pomagają w masturbacji. Czasami, jeżeli to jest niemożliwe, to jest y, kontrowersyjne dla wielu osób. Oczywiście i u nas w Polsce wzbudza jeszcze y, dużo właśnie dyskusji. Y, ale no, tak sobie wymyślałam, że faktycznie to też OnlyFans może być źródłem, nie? To niekoniecznie musi służyć podniecaniu się, tylko jeżeli ktoś chce zdobyć wiedzę, ale pozostać jednocześnie takim anonimowym, powiedzmy. I czuć się bezpiecznie w tym zdobywaniu wiedzy, nie? Że tak. to jest to osoba, która wie, ona po to tam jest, żeby mówić o seksie, pokazywać różne rzeczy. Tak to tak rzeczywiście dla tych młodszych osób, zwłaszcza jeś, jeśli dołożymy na to, wiesz, taką kulturowo-społeczną e, kalkę wstydu. Mhm. I jak tu inaczej sięgać po tą wiedzę seksualną, nie? A poza tym, wiesz, to, mm, Prawda, inaczej się uczymy przez doświadczenie, a inaczej przez czytanie. Jak czytać o seksie? Nie? Znaczy, no. Jakby no. samo czytanie o seksie jakby powoduje, że czujesz się w tym pewniej. No nie, dopiero doświadczenie powoduje, że masz większą pewność siebie. No i okazało się, wracając do tego badania, że użytkownicy również mówili o poprawie wizerunku ciała i samoakceptacji. Mhm. Czyli korzystanie z tej platformy dało im większą pewność siebie co do tego, że ich ciało jest w porządku, że jest OK. Mhm. Też z raportu twórczyń OnlyFans mhm. wynika, że część z nich wcześniej nie myślała, że ich ciało jest aż tak okej, okay, ale jak zaczęła zaglądać na OnlyFans, okazało się, że tam można znaleźć każde ciało i że mhm. to jest w porządku. Tak. No ale z, no z serwisami pornograficznymi też już na szczęście to się zmienia. Zgadza nie? się, tak, tak. Że To już nie jest jeden taki wzorzec hmm, jakiś, mhm. tak, kanon, tylko faktycznie jest cały, cały przekrój, co też pokazuje, jak różnorodne są preferencje. No, to to był ten taki po, pozytywny aspekt, oczywiście, ponieważ te badania są deklaratywne i to nigdy nie wiemy no, dokładnie. No, tak, jak to jest? jest nowe zjawisko też. To jest nowe zjawisko. To, też, to jest nowe zjawisko. I czasami nam się też wydaje, że coś ma na nas pozytywny wpływ, ale w dłuższej perspektywie okazuje się, że nie do końca. E, także e, opowiadamy wam o tym, abyście wiedzieli e, jak jest, ale zawsze należy mieć pewien dystans do do danych, które no, I cały czas rozmawiamy w sumie o korzyściach. No to dobrze, że nie nie tylko i tutaj zachęcamy, e, ale chcemy no, obejrzeć to zjawisko z różnych stron. Ale no, oczywiście są też potencjalne zagrożenia dla użytkowników i zarówno twórców, jak i fanów. No i to, co wcześniej zaczęłam mówić, że ta relacja że w wyniku tej umowy, ta, która definiuje oczywiście rolę, no to ta relacja między twórcą a fanem ma charakter asymetryczny zdecydowanie I z jednej strony twórca posiada większą kontrolę i decyzyjność, a fan ogranicza się do wyboru treści lub y, składania zamówień? Ale właśnie, no, ogranicza się do wyboru treści i składania zamówień. Mm -hmm. I tutaj, jeśli twórca bardzo potrzebuje kasy i chce utrzymać swojego fana, to tak. on spełnia te zamówienia. Te, te zamówienia dokładnie. mogą być bardzo różne i bardzo dziwne. Tak, no i, i, i tak, i w ten sposób to w, pewien, w pewnym sensie y, fan uzależnia się od twórcy, jeżeli to jest na przykład jedyny dla niego sposób możliwości realizacji tych specyficznych się, bardzo preferencji, mhm. no ale twórca, jeśli zarabia na tym, no to w wymiarze finansowym y, też y, wchodzi w jakąś zależność, także... Tak, i też y, czasami się przenosi na jakąś inną formę kontaktu czy platform, żeby... Mm nawiązywać kontakt poza sesjami na OnlyFans z swoim y, fanem, mm -hmm. aby utrzymać go w relacji, okay. aby zamawiał więcej, nie? I te treści, które potrafią wysyłać, y, wysyłać twórczynie, one są bardzo takie angażujące emocjonalnie też, bo mm -hmm. na przykład jest część kotku tęsknię za tobą, co u ciebie. No właśnie. Co dzisiaj robisz. No mhm. więc właśnie. No I, I dlatego y, tu właśnie, to jest to ryzyko, o którym Klaudia mówisz, nie? Że ta zależność y, emocjonalna się może pojawić. Tak, tak. I może... Y wytwarzać y, tutaj się taka iluzja bliskości i relacji emocjonalnej, tak? No może się zacierać ta granica. Czy to jest jeszcze usługa, y, czy... No ale jeżeli ktoś wyświadcza mi usługę, gdzie okazuje mi jakiegoś rodzaju czułość y, i zaspokaja jakieś moje potrzeby emocjonalne, no to już y, następuje takie pomieszanie, nie? Tak, i ta nierówność też relacji polega na tym, że Częściej jest tak, że twórczy nie wiedzą o swoich fanach więcej, mm -hmm. bo ci ani też potrafią się otworzyć i mm -hmm. tak zaangażować, a w drugą stronę to nie działa, bo no, oni poznają no. te twórczynie tylko z roli na OnlyFans, a nie z tego, że nie wiem na co dzień jest mamą, pracuje jeszcze w jakiejś innej branży i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, tak. No tutaj myślę sobie też o tym, że możliwość otrzymywania tych spersonalizowanych treści może prowadzić do takiego błędnego przy przekonania o wyjątkowości tej więzi. Zgadza się. o Wyjątkowości, nie? ale też wiesz, do takiego utrzymania, przekonania, że mogę sobie zażyczyć wszystko i później przełożenia tego na relacje w życiu. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie. No właśnie i na granice też, nie? Na granice, tak, tak. No mm -hmm. trudno, trudno później byłoby znaleźć partnerkę, która by zaspokoiła aż tak w taki rodzaj. I gdzie to no, będzie takie no. skoncentrowane też na mm -hmm. tobie, tak? Mm -hmm. bo, tutaj, bo tutaj ty jesteś nastawiony jako użytkownik na branie i to ty jesteś w centrum i tam przy, możesz się przyzwyczaić, że ta druga osoba y, będzie w stanie przekraczać swoje granice dla ciebie, y, no, bo, no bo ma inne motywacje niż osoba, z którą tworzymy relację taką y, romantyczną, tak? Czy chociażby no, seksualną, ale ale nie y, taką usługową, tak? Mm. No, ponadto jeszcze są te zagrożenia z chomikowaniem danych, nie? Mm -hmm. że Cyber oprócz, bezpieczeństwo. Tak, przekraczanie granic to jeszcze y, z tym, że, że jednak osoby zbierają te materiały, dostają prywatne treści, to mogą je ściągnąć przecież, mm -hmm. mogą je zgrać sobie, mogą wykorzystać później. Zdarza się też... Talking, mimo to, że się jest do fans anonimowy, mimo to, że lokalizacja nie jest wskazana, mm -hmm. to zdarza się tak, że, że osoby starają się dotrzeć do tej no, tak. e, swojej um, no, webranki. No tak, no i mamy też takie zjawisko doxingu, czyli, że niektóre osoby mogą celowo gromadzić dane na temat na przykład takiego twórcy, twórczyni w celu przyszłego ich zastraszania, zniesławienia czy szantażu. Więc tutaj na twórcach y, spoczywa duża presja ciąży, duża presja, y, czy to dotycząca właśnie bezpieczeństwa, y, ale też ta presja, o której chyba wcześniej ty wspomniałaś, żeby no, jednak utrzymać zainteresowanie tych odbiorców, nie utrzymać swoje grono klientów. Mm, swoje grono klientów jest stałe źródło dochodu. E, tych zagrożeń myślę, że jest sporo i jakby mm. je tak przekalkulować z korzyściami no to um, chyba więcej zagroży niż korzyści, co? No myślę, że to zależy od wielu czynników i od tego, jak ta osoba będzie z tego korzystać, nie? Jakie grono też tych... Um, Fanów sobie zgromadzi, no bo mm. wyobrażam sobie, że dobór, jakiś taki rozsądny, dbanie o swoje granice w tym wszystkim no masz szansę być jakoś e, zminimalizować ryzyko, no ale to ryzyko zawsze będzie. Nie? No i z drugiej strony, zagrożenia dla użytkownika, czyli użytkownik być może nie jest w stanie przewidzieć na początku, jak bardzo może być to wciągające. No, jeśli platforma jest po to, żeby dawać przyjemność, no i wiemy, że przyjemność potrafi nas wciągnąć mm -hmm, bardzo, mm -hmm. to może się e, skończyć dla nas dużą potrzebą korzystania z tej platformy. E, no to też się wiąże z wydatkiem po prostu. No, <śmiech> tak, z <to. pieniec>, tak. <śmiech> Ale jest to na pewno ciekawe zjawisko. No ciężko tu wyciągać jakieś wnioski, no bo to dopiero obserwujemy, w którą stronę to pójdzie, jak to będzie, jakie właśnie mogą być korzyści, jakie koszty. No ale na pewno jeszcze tak kulturowo nie? tutaj to ma... Badacze, niektórzy mówią, że mamy teraz zjawisko takiej wirtualizacji cielesności, to prowadzi do uprzedmiotowienia seksu i ciała, no i że jest taka pornifikacja kultury, nie? że ta por pornografia, te usługi seksualne jakoś tak się zacierają z, z mainstreamem, z przestrzenią publiczną. Także Także no, obserwujemy sobie, którą stronę. Mhm. Ta pornifikacja kultury to ma dużo zagrożeń, dlatego że, e, e, że buduje się taki konstrukt świata i przyzwolenia mhm. na to, że to tak może wyglądać i przyzwolenia znowu na kolejne przekraczanie granic, tak. a dalej uprzedmiotawianie też swojego ciała. Mhm. A, jak zaczynamy ją przedmiotawiać, to no, też kubimy czucie z nim. Nie? nie czujemy, gdzie są nasze granice. Mm -hmm. Nadużywamy y, swoje ciało. Y, no ale tu znowu kłania się edukacja seksualna, która mogłaby temu uwrażliwić. Jeszcze w samym y, zagrożeniach takich cyber y, no, to dużym zagrożeniem obecnie jest po prostu spędzanie sporo czasu na, na grach, gdzie można z różnymi osobami w, w czasie realnym grać mhm. i to jest y, bardzo duża duża mm, dla mm, <śmiech> sprawców przemocy seksualnej, eee. bardzo mm, duża studnia tak. na, gdzie można złowić i poprzekraczać granice kogoś, nie? złowić osobę no. no. tak Także no mimo pozornego bezpieczeństwa wynikającego z braku kontaktu fizycznego, no twórcy yy, i twórcy i fani nadal mogą w tej przestrzeni doświadczyć przemocy psychicznej, a nawet seksualnej. Dlatego właśnie niezwykle istotne jest, aby yy, obie strony świadomie dbały o swoje bezpieczeństwo. Zgadza się. Dzięki wam dzisiaj Dzięki. Za, za odsłuch przy mikrofonach. Jak zawsze Paulina i Klaudia. Dzięki, pa.